Minęła szósta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Łączył parlamentarzystów niezależnie od barw partyjnych. Posłowie wspominają tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę z lewicy. Sławomir Cęckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Rządzącym chwalą jego decyzję o dymisji. Podpisanie umowy w sprawie sejf coraz bliżej. Bruksela przesłała Warszawie dokumenty w tej sprawie, a teraz czas na analizę. Kierowca, który doprowadził do wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka, zatrzymany. Śledczy badają teraz przyczyny tragedii, do której doszło wczoraj. Po południu między Dąbrową górniczą a Sosnowcem. Polityk jechał rowerem. Został uderzony przez auto, które zjechało na przeciwległy pas. 57-letni mieszkaniec Sosnowca, który nim kierował, twierdzi, że nie pamięta wypadku. Wstępne nasze ustalenia wskazują, że kierujący samochodem najprawdopodobniej albo zasnął, albo stracił przytomność, zasłabł i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie doszło właśnie do tego tragicznego skutka, jak się później okazało zdarzenia. Przekazał aspirant sztabowy Adamia Chimczak z katowickiej policji. I dodał, że po sprawdzeniu alkomatem okazało się, że kierowca był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew, by sprawdzić, czy nie zażywał środków psychoaktywnych. Na w Sejmie żałoba. Łukasz Litewka był jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny politycznej i społecznej ostatnich lat. Jego z parlamentu wspominają go jako dynamicznego i zaangażowanego w pomoc ludziom i zwierzętom. Ta informacja to szok. Nie wierzyłem w to, dalej nie wierzę. Mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Wspaniały człowiek, to miał jeszcze wiele do zrobienia, wiem jakie miał plany. Wielka strata, młody człowiek. Mówi posłanka Barbara Okuła z Centrum. Bo niezależnie od opcji politycznych, wszyscy Łukasza znali. Z Łukaszem dzieliło nas dość dużo z racji poglądów politycznych. Michał Nieznański z Konfederacji. Ale łączyła wspólna pasja do tego, co robimy. Agnieszka Wojciechowska, z Spis. Taki aktywny człowiek, dobry poseł, Kondolencje rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego posła złożył także prezydent Karol Nawrocki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Sławomir Cenckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bliski współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Powód? Działania rządu i podległych mu służb, które według Sławomira Cenckiewicza celowo uniemożliwiały mu wykonywanie obowiązków. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił także o innych powodach rezygnacji. Publikowanie informacji na temat jego problemów zdrowotnych, leków, które przyjmuje, grzebanie w jego życiorysie bezprawne, wykorzystywanie informacji z jego ankiety bezpieczeństwa do walki politycznej. Decyzja dobra, ale spóźniona, tak rezygnację Sławomira Cęckiewicza komentują politycy koalicji rządzącej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że kierowanie PBN-em bez podstawowych uprawnień było fikcją. Osoba, która stoi na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego musi mieć dostęp do informacji niejawnych, szczególnie w tak niespokojnym czasie, w którym teraz jesteśmy. Te informacje do prawidłowego kierowania biurem są niezbędne. W połowie kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera w sprawie dostępu Censkiewicza do informacji niejawnych. Były już szef bbn ogłosił wówczas swój sukces. Krótko potem minister koordynator służb specjalnych zaprzeczył, by wyrok dawał Cęskiewiczowi prawo wglądu do tajnych dokumentów. Przeszkodą były inne, toczące się przeciwko niemu postępowania. Po rezygnacji Sławomira Cenckiewicza pełniącym obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego został generał Andrzej Kowalski. Podpisanie umowy w sprawie sejf coraz bliżej. Komisja Europejska przesłała Polsce ostateczny tekst dokumentu, który zawiera szczegóły pożyczki na cele obronne. Warszawa ma teraz czas na weryfikację zapisów umowy i w przypadku braku uwag odesłanie jej do Brukseli. Po podpisaniu umowy komisja będzie mogła przelać Polsce. zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro, a to pozwoli zrealizować pierwsze zlecenia. Za pieniądze z sejf rząd zamierza między m.in. dozbroić tarczę wschód, kupić bezzałogowce, systemy antydronowe i amunicję. Są też projekty zwiększające cyberbezpieczeństwo. I wspierające ochronę infrastruktury krytycznej. To są aktualności jedynki. A w nich jeszcze dramatyczne zdarzenie na drogach województwa łódzkiego. Wczoraj wieczorem w ciągu kilkudziesięciu minut doszło do dwóch groźnych incydentów. Najpierw w Bolimowie auto, którym podróżowały cztery osoby, wpadło do zbiornika wodnego. I jedna osoba zdołała wydostać się samodzielnie. Trzy kolejne były wyciągane przez strażaków. W stosunku do wszystkich trzech osób prowadzonych była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ostatecznie udało się przywrócić czynności życiowych jednemu mężczyźnie, a pozostały trzeci mężczyzna i kobieta zostały zabrani z miejsca zdarzenia. Mówił brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej, Straży Pożarnej. Do podobnego zdarzenia doszło w powiecie szczańskim w miejscowości Szczepocice Rządowe. Auto wpadło tam do rzeki. kierując o własnych siłach wydostał się z niego jeszcze przed przybyciem służb. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Iga Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6162 i awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Madrycie. O tym spotkaniu trener tenisa Michał Gawłowski. Jest wrażenie, że ta gra jest coraz spokojniejsza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 małych rzeczy, pozmienianych według mnie, które mają dać wejście z powrotem na numer jeden. Kolejną rywalką świątek będzie Amerykanka Anne Lee. Odpadła Magda net po porażce z Amerykanką Iwą Jowicz 4-6-1-6. Ze stolicy Hiszpanii przenosimy się do stolicy Albanii. W Tiranie trwają Mistrzostwa Europy w zapasach. Wczoraj srebrny medal wywalczyła Jowita Wrzesień w kategorii do 59 kg. Polka przegrała w finale z Ukrainką Marią Wynek, a o występie zawodniczki z Dąbrowy Górniczej i mówi jej klubowy trener Krzysztof Dziad. Finałowa walka myśleliśmy, że bardziej pójdzie po naszej myśli. Pierwszą będę zblokować zapędy Ukraińki. Niestety udało jej się zrobić atak do jednej nogi. w tempo pociągła wózek. Zrobiło się 5-0. No i długą to już była gonitwa, żeby jak najwięcej tych punktów odrobić. Byliśmy nastawieni na złoto bardzo mocno, bo, no, bo ono było w sporym zasięgu. Walkę o brąz w kategorii do 50 kg przegrała Agata Gołuchowska. W, Batu, w Batumi w Gruzji o medale imprezy tej rangi rywalizują sztangiści. Wczoraj Oskar Ołubek zajął 13 miejsce w kategorii do 88 kg, a Maria Karolak była 19 w wadze do 77 kg. Jeszcze koszykówka, drużyna dzików Warszawa triumfowała w rozgrywkach Ligi Północnoeuropejskiej. W finale Weisenfels wygrała z Manchesterem Basketball 109 do 97. W kraju miasto Szkła Krosno przegrało z Zastalem Zielona Góra 87 do 99. W 28 kolejce Ekstraklasy liderem jest King Szczecin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 Pogoda. Na wschodzie i w centrum będzie dziś pochmurno, a miejscami także deszczowo. Więcej słońca na zachodzie i południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 13 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14-15 w centrum po 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silne a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.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 W Łodzi i Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, na pozostałym obszarze kraju dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 16% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 10 do 17 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. Jedynka Polskie Radio.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 A special place in my heart I never wanted this to But you will always have a special place in my heart I never wanted this to end Can you fall? me friend, can you forgive me friend for breaking us apart, cause in the end, I didn't want this to end, can you forgive me friend, forgive my ugly heart, and I guess that Polski Radio. Program pierwszy, piętnaście po szóstej. Sygnały dnia.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 Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksja, Aleksy, Antym, Bona, Debora, Egbert, Erwin, Erwina, Euzebiusz, Fidelis, Gaston, Grzegorz, Honoriusz, Horacjusz, Horacy, Leonciusz, Longin, Longina, Saba, Tyberiusz i Zbywo i wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. W radiowej jedynce sygnały dnia, a sygnałem do rozpoczęcia dnia jest niewątpliwie śniadanie. Jest to po cały posiłek naszego dnia. Często nie jem, no. no nie mam czasu, wolę sobie dłużej pospać. Regularne posiłki są bardzo pomocne w utrzymaniu zdrowej wagi. Tak się składa, że dziś Światowy Dzień Śniadania, część z Państwa już pewnie po, choć to dość wcześnie można wytrawnie, można na słodko, jakiś kurason i kawka na tarasie, balkonie w salonie. Taka strawa dla ciała codzienna. A jeśli dodamy do tego książkę, no to będzie i strawa dla ducha. Wczoraj mieliśmy Światowy Dzień Książki. Kto czyta, ten żyje podwójnie. Jak państwo wiedzą, tego hasła nie wymyśliła sztuczna inteligencja, tylko człowiek. Ale skoro jest tak, że AI jest wszechobecna i cały czas, co ważne, cały czas się rozwija, no to postanowiliśmy sprawdzić, czy AI czasem nie pomaga pisarzom pisać. Jestem przeciwna czemuś takiemu, no bo jednak książka musi zostać stworzona przez twórcę. Jak rozmawiam z moją redaktorką, ani dostają bardzo dużo propozycji wydawniczych i część z tych propozycji jest takie podejrzenie, że zostały stworzone przez sztuczną inteligencję, przez styl można to rozpoznać. Ktoś by się spodziewał. My dziś w Sygnałach postanowiliśmy rzucić wyzwanie sztucznej inteligencji. Pytanie, czy jest w stanie stworzyć poczytną książkę. My książki tworzyć nie będziemy, ale myślę, że możemy się pokusić o pierwszy, taki krótki rozdział powieści kryminalnej, bo one się sprzedają najlepiej. Tylko potrzebujemy kilku wskazówek i to właśnie od państwa, od naszych słuchaczy. No na pewno miejsce i czas akcji konieczne. Kto główny bohaterem? Detektyw? Policjant? Policjantka? Może dziennikarz? E, para innych szczegółów, zawiązanie akcji, punkt wyjścia, jakaś zagadka kryminalna. Ja to sobie wszystko zbiorę, wrzucę gdzie trzeba, wrzucę do wydawcy i po 8.30 zaprezentujemy Państwu Przynajmniej fragment tego pierwszego rozdziału. A państwo ocenią, czy to dobre. Oceniam, czy człowiek może obawiać się ai a 22 139 22 Czekam zatem na wskazówki. Może miejsce akcji radio? Polskie radio. Miłoż Motyka, minister energii. Będzie naszym gościem o 7.15. Godzinę później Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji. A pytać będzie Grzegorz Osiecki. A ja nazywam się Daniel Wydry, kłaniam się i zapraszam na sygnały. Jest 18 minut po godzinie 6. Wiedzą Państwo, co jest najgorsze w tej piosence, elektryczny gitar. Że on wszedł i nikt mu nic nie powiedział. Nic. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poraduje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi.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 Z kultury Liście lecą z drzew Liście lecą z drzew Dziś wspólnie z państwem w jedynce tworzymy pierwszy rozdział powieści kryminalnej. My, znaczy, no, my nie tworzymy, tylko spróbujemy to dać AI-owi. Nazwijmy go sobie jakoś skrót od sztucznej inteligencji po angielsku to jest AI, no to niech będzie Adam Iksiński. I Adam Iksiński stworzy pierwszy rozdział powieści kryminalnej, tylko potrzebujemy kilku ważnych wskazówek. Od państwa, od naszych słuchaczy, słuchacze radiowej jedynki 22, 139, 2202. No być może kiedyś do listy autorów książek dołączy sztuczna inteligencja, bo oczywiście no wiele dziś w 2026 się wydaje to niewyobrażalne, ale prawda jest taka, że AI cały czas się rozwija, cały czas jest no właśnie wszechobecna i coraz mądrzejsza jako autor radzi sobie lepiej niż kilka lat temu. Sztuczna inteligencja pisze coraz lepiej, przyznaje doktorka Karolina Małagodzka z Akademii Leona Koźmińskiego. Pytanie co to jest książka? Czy to jest napisanych logicznie sto ileś stron i one są wewnętrznie spójne, mają jakąś historię, jakąś konkretną treść, postaci są zbudowane poprawnie? Czy to ma w sobie pewne emocje i głębie? Bo tak, dzisiaj sztuczna inteligencja jest znacznie lepiej niż jeszcze dwa lata temu jest w stanie wykreować nam taki brudnopis książki, fabułę, dialogi, będzie utrzymywała spójność tej historii postaci, ale nie zrobi nam emocji, takich czysto intelektualno-ludzkich niespodzianek, czyli tego chyba wszystkiego, co bardzo kochamy w literaturze. Czy AI może pomóc pisarzowi? O tym Kasia Puzyńska, pisarka. Pierwsze, co się nasuwa, no to od razu takie negatywne podejście, że no jak to możliwe, pisać książkę przy pomocy sztucznej inteligencji. No i oczywiście, jeżeli ktoś by całą książkę napisał, no to to byłoby straszne troszeczkę. Wiem, że niektórzy tak robią, bo propozycje wydawnicze, które dostaje mój wydawca, chociażby słyszałam o tym, że niestety takowe się pojawiają. Ale są też pozytywne aspekty, więc Jestem przeciwna czemuś takiemu, no bo jednak książka musi zostać stworzona przez twórcę. Jak rozmawiam z moją redaktorką, oni dostają bardzo dużo propozycji wydawniczych i część z tych propozycji jest takie podejrzenie, że zostały stworzone przez sztuczną inteligencję, przez styl można to rozpoznać. Ale z kolei sztuczna inteligencja może pomóc w jakichś tam aspektach pisania, na przykład w takich drobnych rzeczach jak szukanie synonimów jest to bardzo wygodne. Ja zawsze mam kolejkę książek do czytania, więc czy nie byłoby mi szkoda czasu na książkę napisaną przez AI, myślę, że byłoby mi szkoda tego czasu i chyba bym po nią nie sięgnęła, no ewentualnie w ramach takiego researchu i sprawdzenia jak to w ogóle wyszło. Agnieszka Jarosławska na Instagramie jako ruda czyta. Dużym zaskoczeniem i zawodem byłoby by dla mnie dowiedzenie się tego, że mój ulubiony autor, czy moja ulubiona autorka korzystają ze sztucznej inteligencji w pisaniu powieści, które dla mnie zawsze płyną prosto z wnętrza tego pisarza. I chyba bym straciła wiarę w to pisanie i w te szczere, piękne, bolesne, trudne, wzruszające i piękne historie, które wychodzą spod piór moich ulubionych pisarzy. Ale przecież nie zawsze sięgamy po książki najwyższych lotów. Zakładam, że to nie będą książki takie, które będą porywały całe masy. To znaczy, czy sztuczna inteligencja dostanie kiedyś nobla z literatury, to dzisiaj się nie da tego powiedzieć. Ale z drugiej strony, no a gdyby umiała pisać takie książki i ludzie by je chcieli czytać, to czy to by było naprawdę takie szkodliwe? No bo ja rozumiem, że chcielibyśmy, żeby coś nam zostało takiego ludzkiego, ale tak sobie myślę, że jeżeli miałabym dzisiaj przeczytać bardzo dobrą literaturę science fiction, popartą faktami, w której będzie, ja wiem, że to brzmi jak brzmi, ale tak chodzi o to, że ona by się trzymała jakichś realiów na przykład fizyki i tego, co już wiemy o kosmosie, o takich faktach mówiłam, i tam by były ciekawe, rozbudowane wątki postaci i to by napisała Sztuczna Inteligencja, to ja bym chciała doczytać. A dzisiaj Sztuczna Inteligencja napisze pierwszy rozdział powieści kryminalnej, tylko potrzebujemy wskazówek od państwa, naszych słuchaczy. Tutaj Robert, to może taki początek tego kryminału. W Sandomierzu, z witryny sklepowej, skradziono, odbiornik, radia. Pozdrawiam serdecznie. Nie, ale to nam się szykuje kolejny odcinek ojca Mateusza, no przecież nie o to chodzi, no. Well, your love is worse, worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands, oh, baby, your touch it hurts more than hangovers. Know that bottle don't hold the same regret. And my mother said.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 Radioprogram pierwszy i sygnały dnia i dziś wspólnie z państwem podpowiadamy AI-owi, czyli sztucznej inteligencji. Takie wskazówki, które powinny się znaleźć w powieści kryminalnej. Dzień dobry, ja bym połączył ten wątek śniadaniowy dzisiejszego dnia i tego kryminału i to był, brzmiało mniej więcej w ten sposób. Redaktor Wydrych wstał o godzinie 3.30. Na wielu jest to zabójcza pora, ale nie dla redaktora. Po pierwsze, tak, aż pamiętam. do czasu. Nie, nie, nie. Po czym sięgnął po łyżeczkę od nie, herbaty. Nie, słuchajcie. Nie, to nie chodzi o to, żebyśmy my pisali. Aha. My podajemy wskazówki, a to AI, bo to musimy rzucić wyzwanie. Sprawdzić, czy rzeczywiście człowiek w przyszłości ma się czego obawiać. Oj, my potrzebujemy wskazówek, tak? Wskazówki. Nie piszemy za AI-a, bo on potrafi, tylko potrafi... Czy a może rzućmy mu wyzwanie, a my nie. też napiszemy. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie, nie. To w następnym łyżeczkę. Odcina. A może... A, o, mam pomysł. A, mam pomysł. Ale mam pomysł, ale to za chwilę, może okay. tuż po pogodzie. Pan redaktor Prośniewski, proszę bardzo. Ja chciałbym przypomnieć mhm. o ważnej dacie, no. a tą datą jest 30 kwietnia, bowiem do 30 przed go... majówką, tak? kwietnia, tak przed tankować. majówką, nie, trzeba się rozliczyć z fiskusem. A, no tak. Do tej pory, jak wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej, podatnicy złożyli ponad 13 milionów pit To jest nieco połowa wszystkich tych zeznań, które powinny spłynąć do fiskusa, zatem sporo osób jeszcze tego nie zrobiło. No i taką wygodniejszą formą składania deklaracji podatkowej jest usługa Twój ePIT. Tam znajdziemy takie wstępnie wypełnione zeznanie i możemy po prostu zaakceptować, możemy je też odrzucić i samodzielnie wypełnić ten PIT. No a możemy po prostu także i to jest chyba najlepsza metoda, sprawdzić to co fiskus nam przygotował i uzupełnić różne punkty, przedtem puli ulgi dotyczące i półtora procent na rzecz organizacji pożytku publicznego i te punkty dotyczące ulg, bo fiskus wypełnia tylko z automatu takie ulgi, z których korzystaliśmy wcześniej, na przykład ulga prorodzinna. Natomiast jeśli ktoś w ubiegłym roku robił termomodernizację, to warto, aby sobie taką ulgę termomodernizacyjną też wpisał do pit bo ona e, wynosi nawet 53 tysiące złotych, a zatem jest to potężna kwota. To ja już się pochwalę, ja już to zrobiłem. I nawet słyszałem Dostał pan już zwrot. Zwrot, tak. I to jest kolejna przewaga rozliczania się przez aplikację Twój Epit, bo te zwroty przechodzą bardzo szybko. Teoretycznie jest na to 45 dni. W praktyce to zajmuje zaledwie kilka. Ja po już pan to... taka. Słucham? Nie nie. nie, nie. To w następnym miesiącu powiem wam tak. Ja już to zrobiłem z małżonką i robimy to od 25 lat. Razem? Mhm. Skrót aktualności Paweł Zieliński. Kierowca, który doprowadził do wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Lidewka, został zatrzymany. Śledczy badają przyczyny tej tragedii. Wstępne nasze ustalenia wskazują, że kierujący najprawdopodobniej albo zasnął, albo zasłabł. Był trzeźwy, ale śledczy czekają teraz na wyniki badań toksykologicznych, a w Sejmie żałoba. Łukasz Lidewka był jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny politycznej i społecznej. Łączył parlamentarzystów niezależnie od barw partyjnych. Wielka strata. Łukaszem dzieliło nas dość dużo z racji poglądów politycznych, ale łączyła wspólna pasy. Taki aktywny człowiek, dobry poseł. Słowo Cęckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Złożył dymisję na ręce prezydenta, a jako przyczynę podawał brak dostępu do informacji niejawnych. Rządzący chwalą tę decyzję, ale mówią, że została podjęta zbyt późno. Osoba, która stoi na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego musi mieć dostęp do informacji niejawnych. Podpisanie umowy w sprawie sejf coraz bliżej. Bruksela przesłała Warszawie dokumenty. Teraz czas na analizę. Za pieniądze z unijnej pożyczki rząd zamierza m.in. dozbroić tarcze wschód, kupić bezzałogowce, systemy antyteronowe i amunicję. To koniec szusowania na hali goryczkowej w Tatrach. Świstaki budzą się ze snu zimowego i potrzebują spokoju. Polskie koleje w związku z aktywnością gryz gryzoni mimo dobrych warunków Śniegowych zamknęły trasy dla narciarzy. Chcemy zapewnić zwierzętom niezbędny spokój po zimowym śnie. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda. A panowie nie chcieliby być bohaterami? taki Czarnymi? Nie wiem, no co Nie mogę będzie... być białym bohaterem. Nie. <laughs> Chociaż A, to brzmi chyba... Ale ja mam taki pomysł, że... Sistowsko. Redaktor Brośniewski i redaktor Zieliński znikają... W, A ty odwrotnie tajemnicz... widzisz, bo ja jestem się na biało, ty jesteś na czarno. Znikają taki w tych okolicznościach. Hmm? Że hmm? my znikamy? Tak. A chcesz się nas pozbyć stąd. <laughs> no A tak. kto będzie podejrzanym? No kto? Redaktor Wydrych? Tak. A sprawę prowadzi redaktor Czarnecki w swojej skórzonej kurtce. No i to jestem bardzo ciekawy, gdzie zniknąłem. Mm -hmm. Zobaczymy. W każdym razie, szanowni państwo, czekamy na państwa wskazówki. To wszystko się okaże po 8.30. Zaprezentujemy fragment, słucham. A może byśmy do, do, dodali do tego jeszcze motyw w pociągu? pociągu? W końcu mamy Słotego? jechać do Chorwacji. Do Chorwacji. A, o, o. Bez tego pana. Dlaczego? Paweł Zieliński. Dlaczego tego tego pana? Jeszcze nie A, rozliczasz się z małżonką? Halo, no jeszcze chwila. A żebyście mieli świadomość, nasz wydawca Radek pracuje nad tym. Nad, nad czym? Na tym, żeby ten pociąg nie był tylko w książce, żeby nie był tylko fikcją, żeby stał się rzeczywistością. Pociąg do Chorwacji. Była kiedyś taka powieść, powieść do Stambułu, zdaje się. I że my w tym pociągu znikamy. Na przykład. Paweł Zieliński, dzięki do wielkiej zasłyszenia usłyszenia. Błażej też. Jeszcze się spotkamy, będziemy mówić jeszcze dziś no, w tej kolejnej godzinie o Zonda Krypto. Sprawdził, miałeś sprawdzić, czy są podobne twory na polskim rynku i i powiemy też o tym, co oznacza dla kredytobiorców wczorajszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzięki wielkiej do usłyszenia. A teraz słyszymy się z panią Anią. Dzień dobry. Z tej strony Ania i Kabin Ze spaceru się o olsztym. Dwa stopnie na plusie, słonecznie, bezsmurnie, ale widzę na horyzoncie zapowiadany deszcz, więc bardzo mnie to cieszy, mimo tego, że jest słychać. No i dzisiaj jest ostatni dzień pracy w tym miesiącu, gdyż, ponieważ idę na tydzień globalny. Ja życzę wszystkim, nie nie? fajnego piątku i do usłyszenia. Tydzień urlopu tuż przed majówką, jak znalazł. Na wschodzie i w centrum będzie dziś pochmurno, miejscami także deszczowo, więcej słońca na zachodzie i na południu i na Dolnym Śląsku najcieplej, bo 17 stopni, w centrum około 15, na Suwalszczyźnie od 11 do 13. Wiatr znowu dokuczliwy, taki nieprzyjemny, a ciśnienie spada, choć i tak wysokie, powyżej 1000 hektopaskali. To jest Polski Radioprogram Pierwszy i sygnału dnia 6:35. Zatem sprawdźmy, co wydarzyło się. 24 kwietnia kalendarz jedynki grupie oficerów i łączniczek Armii Krajowej opuściłem Warszawę. 7 października 1944 roku wyjeżdżaliśmy opatrzeni w papiery cokolwiek podfałszowane dotyczące naszego cywilnego statusu i oddalające podejrzenie o nasz udział czynny w poprzednich działaniach. W 2015 roku zmarł Władysław Bartoszewski. Historyk, dziennikarz, pisarz i publicysta. Działacz społeczny. Więzień obozu Auschwitz, minister spraw zagranicznych. Dawniej, kiedy nie wiem, dawniej myślałem, że mam prawo, obowiązek, krzyczeć na oracza: patrz, patrz, słuchaj pniu. Ikar spada. Ikar tonie, syn marzenia. Porzuć pluk, porzuć ziemię. Otwórz oczy. W 2014 roku zmarł Tadeusz Różewicz poeta, dramaturg i prozaik, autor m.in. sztuki kartoteka. To jest taki dość typowy teleskop. Składa się z dużego lustra parabolicznego, które skupia promieniowanie w ognisku. Przed ogniskiem znajduje się zwierciadło wtórne, które odbija wstecz to promieniowanie. W lustrze głównym jest dziura, a za tą dziurą znajdują się instrumenty naukowe. W 1990 roku wahadłowiec Discovery wyniósł na orbitę kosmiczny teleskop Hubble'a. To był rzeczywiście piłkarz wspaniały. To, co on umiał z piłką robić, otworzyć grę, tak jak on umiał podać piłkę, tak jak umiał uderzyć na bramkę, to jest mało piłkarzy, którzy to umieją. Naprawdę. W 1968 roku Kazimierz Dejna zadebiutował w reprezentacji narodowej w rozegranym w Chorzowie meczu towarzyskim z Turcją. W, w bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. W 1957 roku urodziła się Hanna Banaszak, piosenkarka i wokalistka jazzowa. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może, same zmyślają się historię, sam się rozgryza. Wydawało mu się, że nie tyle zabija swoje dzieło, ile wręcz jakąś żywą osobę, bo płótno przy przebijaniu i rozdzieraniu nożem wydawało według niego okropny krzyk. W 1894 roku w warszawskiej Zachęcie Władysław Podkowiński pociął nożem swój obraz Szał uniesień. Żeby było jasne, że ja sobie czegoś czasem nie przypisuję, to nie był mój pomysł, tylko pani Agnieszki, żeby bohaterami stali się dziennikarze radiowej jedynki. Ci, którzy znikają, ten, który jest podejrzany i ten, który sprawę prowadzi. Dzięki wielkiej pani Agnieszko. Być może weźmiemy ten scenariusz pod uwagę i przekażemy go Adamowi Iksińskiemu, czyli Ejajowi. Natomiast pan Łukasz z Będzina no, tak sobie wymyślił akcję pod tytułem, że bohaterami są słuchacze radiowej jedynki. Międzynarodowy gang Porywa Lusie. Do akcji wkracza Listonusz ze Skoczowa oraz para detektywów. Janusz z Gdyni oraz tajemnicza kobieta schoszczna. Kto wytropi porywaczy? Ale nagle wypływają kolejne fakty. Lusia została ubezpieczona na ogromną kwotę. Znika zbyszek. Co dalej? czy Zbyszek prowadzi podwójne życie. Panie Łukaszu, my to w zasadzie tu już mamy cały pierwszy rozdział. Także czekamy na kolejne propozycje. Dwadzieścia dwa sto trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dwa to jest Polski radioprogram Pierwszy i Sygnały Dnia i Państwa Wskazówki. Co do pierwszego rozdziału powieści kryminalnej którą napisze Adam Iksiński, w skrócie AI. A może by napisać książkę o jakiejś pamiątce po pierwszych redaktorach Polskiego Radia sprzed 100 lat, która to pamiątka, czy jakiś pierścionek, czy jakieś stare obligacje z drugiej RP y, się przypadkiem pod stosem papierów w y, 105? Panie Pawle, to jest jakiś kompletny science fiction. To jest niemożliwe, żeby znaleźć cokolwiek y, w tym stosie albo pod tym stosem papierów. To jest niemożliwe, więc y, czekamy na kolejne wskazówki. Za 18 minut godzina siódma. my teraz przenosimy się do Katowic. EKG, czyli Europejski Kongres Gospodarczy na miejscu Justyna Golonko. I y, y, sporo na tym w kongresie mówi się, zresztą akurat to nie jest dziwne, bo i także że państwo tej, w tej sprawie głos zabierają, na temat systemu kaucyjnego. Mówiono o tym, jak działa i, no i właśnie może przede wszystkim, co nie działa. System zwrotu kaucji za opakowania po pół roku od wejścia w życie nadal sprawia wiele problemów i budzi kontrowersje. Tak mówili eksperci tego rynku obecni tu na EKG. Problem widzi też resort klimatu i dlatego analizuje zgłaszane nieprawidłowości. Jednak, jak mówi Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska, w ostatnim czasie widoczny jest wyraźny progres. Dostępność punktów zbiórki jest coraz większa. Zabraliśmy już 520 milionów opakowań. Uważam, że że to jest bardzo dużo, jak na pierwsze trzy miesiące takiego pełnego działania systemu. My oczywiście wsłuchujemy się w te głosy i działamy razem z operatorami, żeby ten system poprawić. Fakty są jednak też takie, że w Polsce już funkcjonuje 52 tysiące punktów zbiórki, z czego 9,5 tysiąca to automaty. Konsumenci oczekują, że tych automatów będzie więcej i ja to oczywiście rozumiem, natomiast też zwracam uwagę, że sklep może prowadzić punkt zbiórki, a niekoniecznie ma automat, także warto się rozejrzeć, w okolicy I zapytać sprzedawcę, czy może ten sklep prowadzić ten punkt. Z danych wynika, że blisko 80% odpadów jest zebranych w punktach zbiórki automatycznej. System wymaga poprawy, bo problemy są w różnych obszarach, nie tylko obsługi technicznej. I potrzebna tu jest duża zmiana. Podkreśla Ilona Mrozowska, redaktorka z portalu spożywczego.pl. Miejmy nadzieję, że te głosy przedsiębiorców zostaną wysłuchane i wszyscy się muszą tego systemu nauczyć zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. przedsiębiorcy Wszyscy tak naprawdę, bo mówimy i o wprowadzających, czyli producentach napojów, ale mówimy też o operatorach maszyn, którzy muszą się nauczyć szybko te maszyny opróżniać, bo na czym polega głównie problem. Najwięcej skarg jest na to, że maszyna albo nie działa, albo jest przepełniona, żeby nie była przepełniona. Tutaj czeka nas wielki test systemu kaucyjnego, bo trzeba przypomnieć, że przed nami majówka, która symbolicznie rozpoczyna w Polsce ten sezon wiosenno i Jeśli będzie tylko pogoda, tych butelek, tych puszek będzie przybywało, bo każdym tego typu weekendzie Polacy będą szturmowali sklepy i chcieli, będą od swoją kaucję. I tak naprawdę wtedy zobaczymy, jak to wszystko działa i czy operatorzy rzeczywiście nadążą z odbieraniem tych zwróconych opakowań, czy sklepy sobie poradzą. I tutaj naprawdę jest duże wyzwanie. Tymczasem resort klimatu nie wyklucza dodania do systemu w kolejnych latach nowej frakcji odpadów. Taką frakcją ma być szkło, mówi wiceministra Anita Sowińska. Tutaj daliśmy sobie czas kilku miesięcy, żeby zobaczyć, jak ten system działa dla butelek PET i dla buszek aluminiowych. I w czerwcu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 no ale są szanowni państwo plany Kiedy no, Kiedy moglibyśmy już oddawać Chociażby te wspomniane e, małpki Do maszyny To są okolice Nie, nie tak szybko, gdzieś za 4 lata Około 2030 roku To jest Polskie Radio, program pierwszy I sygnały dnia za czternaście Chociaż chcesz Choćbyś kochała Dobrze wiem Jesteś za mała, nie, płasz, nie słońce wschodzi, nie spiesz się do wielkiej powodzi. Zagrało. Czekaj więc, pomoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Radioprogram pierwszy i sygnały dnia za 12 minut godzina siódma. Dziś wspólnie z państwem podpowiadamy ej czyli Adamowi Iksińskiemu sztucznej inteligencji. Podpowiadamy jak ten pierwszy rozdział naszej jedynkowej powieści kryminalnej mógłby brzmieć. Podpowiadamy, no zbieramy na razie wskazówki, Potrzeba na początek zrobić research, no i takie wskazówki. Czyli tak, czas, miejsce akcji, kto głównym bohaterem i jakieś szczegóły, zawiązania akcji karsuszka dla Jaja, żeby napisał fajną powieść kryminalną. Czarna skrzynka. Miłego dnia, pozdrawiam. Czarna skrzynka i co? 22 139 22 02 i życzenia. Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Droga Jedynko, z okazji Twoich setnych urodzin życzę Ci kolejnych stu lat z wspaniałymi programami, z ogromną słuchalnością, już nawet oglądalnością. No i życzę rozwoju i wszystkiego najlepszego. Anna Guzik! No i pani Anna, aktorka, mogłaby taki pierwszy rozdział przeczytać na antenie radiowej Jedynki, w lekturach Jedynki. To by było dobre z jej głosem, prawda, redaktorze? Oczywiście. A, ale... pan, a pan coś by dorzucił? Jakąś wskazówkę do tego? Yy, Pani Agnieszka się... proponuje, żeby Zieliński z Prośniewskim zaginęli na korytarzach radiowych. To jest może nie serwisowca. Idziesz czytać serwis i giniesz. Nie giniesz, tylko zaginąłeś. O, właśnie, bo to zaginąłeś. Jest... Tak. Ale wtedy rzeczywiście Iza miałaby problem, Iza Kuczyńska. No to prawda. Mhm. Nie, ja nie będę tu nic dodawał. Ja i tyle schematów fabularnych, że już myślę, że za dużo tego jest. Ale zobaczymy w każdym razie, rzucimy mu wyzwanie, sprawdzimy, czy ten fragment pierwszego rozdziału będzie będzie. Poza tym, nie wiem, poza tym, szczerze mówiąc, ja mam taki lekki dyskomfort z mhm. proponowaniem czegoś AI-owi, bo nie, wie pan, nie, nie wiem, czy pan wie, ale ostatnio było kolejny raz opublikowana lista zawodów, które mogą być na wymarciu z tego powodu i byli tam właśnie między innymi autorzy, twórcy, także pisarze. Mhm. Zobaczymy. Nam się wydaje, jeszcze niedawno się wydawało, że to jest melodia przyszłości, a ta sztuczna inteligencja nie do, się rozwija, to jest coraz mądrzejsza. E, o tym, że to nie jest melodia przyszłości, to ja się y, przekonałem po tym, jak dwa miesiące po tym, jak czat stał się ujawniony. Mhm. Sprawdzałem pracę swoich studentów. Ach, rozumiem. Dobrze wiem. Wszystkie były pięknie, wzorcowo napisane, język wygładzony. A co jest napisane w gazetach? E, no, Oczywiście masę bieżących rzeczy. Mhm. Profesor Cęckiewicz to jest od Gazety Polskiej po Gazetę Wyborczą. E, mamy też kwestie wojny nad Zatoką. W dzienniku Gazecie Prawnej Wybuchowe Media to o tym, jak Iran pokonuje w mediach społecznościowych Stany Zjednoczone za pomocą jakichś zabawnych filmików i żartów z Donalda Trumpa. Ale jest bardzo ciekawy artykuł, bardzo ciekawy wywiad w Gazecie Wyborczej z wójtem e, Teres Pola. No bo o katastrofie demograficznej, bo mm -hmm. my tę katastrofę demograficzną cały czas słyszymy, że niedawno się 400 tysięcy dzieci rodziło, a teraz to się rodzi 240 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I że to wszystko nadchodzi wielkimi krokami, a Wójt opowiada, jak to wygląda, jak gdzieś tam już jest, tak? I on ma u siebie trzy szkoły i na przykład mówi, u mnie w gminie rodziło się zwykle w okolicach 70 dzieci rocznie, a w ubiegłym roku było to 24, nawet na jedną klasę się nie uzbiera, to jak mamy utrzymać trzy szkoły? I to są takie dylematy, które w tej chwili w Polsce stają się coraz bardziej powszechne. No i wszyscy się wyprowadzają do większych miast. Rozumiem, że w portalach społecznościowych jest także wspomnienie posła Litewki. Tak, tak, to w każdym portalu całe bloki są o tym. Jedynka. Polskie Radio. Za 8 minut, godzina 7:00, o 7:15 nasz pierwszy gość. Mm, Miłosz Motyka, y, minister energii. Zapytamy o ceny paliw. Ceny paliw, no chyba tak, tak. Czy znowu będą popień, będzie poniżej 6? Sprawdzimy. Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Na A4 pojawiły się utrudnienia między węzłami Zabrze Południe i Ruda Śląska. Zepsuła się ciężarówka i blokowała przez pewien czas pas zjazdowy na węzeł Ruda Śląska, ale kilka minut temu drogowcy poinformowali, że te kłopoty już się zakończyły. Podobnie jak na S19 pod Lublinem, między węzłami Lublin Szerokie i Lublin Węglin. Osobówka uderzyła wcześniej w bariery, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Z powolnienia, między innymi na S7 w okolicach Trójmiasta, między węzłem Gdańsk Lipce, na węzłem Gdańsk Port w kierunku Elbląga. Na wjeździe do Krakowa też wolniej. To trasa od strony Myślenic, siódemka w Libertowie. Na S8 większy ruch w Warszawie zwalniamy szczególnie na moście Grota Roweckiego kierując się na zachód. A ci, którzy jadą na wschód, czyli między innymi do Białego Stoku, też muszą zwolnić, ale głównie na wysokości Bemowa. Tam jest małe spowolnienie. Ruch także zwalnia na wjeździe do stolicy od północy przez Łomianki i od południa przez piaseczną, czyli odpowiednio 7 i 79. Na trasie 81 z Katowic do Mikołowa też nieco większy ruch i zwolnimy także na trasie z piwnicznej zdroju do Nowego Sącza, jadąc z 87. Tutaj wolniej jest w Starym Sączu. Na drodze wojewódzkiej, która prowadzi z Nysy do brzegu w okolicach Grodkowa również mamy spowolnienia i to niestety w obydwu kierunkach. No a poza tym sytuacja całkiem dobra, bo często korkujące się trasy, jak chociażby S86, czy też S1 w Śląskiem, Teraz gwarantują nam zupełnie płynną jazdę. Płynnie też na Trójmiejskiej Obwodnicy. Nawigacja wskazuje całą tę trasę praktycznie na zielono. Poza tym jednym odcinkiem, o którym mówiliśmy, między węzłami Lipce i Gdańsk. Port.